Rozpocznijmy nasze nabożeństwo czytaniem psalmu trzeciego. Jest to psalm napisany w okolicznościach, które myślę są nam bliskie, a mianowicie w czasie, gdy Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem. A więc nie muszę chyba tutaj bardzo rysować tła napisania tego psalmu. Czytajmy od drugiego wiersza. Jahwe jak liczni są moi wrogowie, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie: Nie ma dla Niego ratunku u Boga. Ale Ty, Jahwe, jesteś moją tarczą, moją chwałą i Ty podnosisz moją głowę. Głosem moim. Wołam do Jahwe, a On odpowiada mi ze świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Jahwe mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Powstań, Jachwe, ocal mnie, Boże mój, wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów, połamałeś zęby bezbożnych. U Jachwę jest zbawienie, nad ludem Twoim jest Twoje błogosławieństwo. Jak widzicie, wielokrotnie w tym psalmie pojawia się słowo Sela, którego generalnie nie czytamy. Jest to słowo, które do końca nie wiemy, co oznacza. Najprawdopodobniej było to jakieś muzyczne oznaczenie i patrząc na treść psalmów, gdzie to słowo się znajduje, możemy wyciągać wniosek, że był to rodzaj pauzy, gdzie należało się na chwilę zatrzymać. I tak też staram się czytać te psalmy, w których to słowo się znajduje, gdyż jak widać po tym słowie najczęściej następuje jakiś drobny zwrot, czyli jakby tutaj mamy pewną myśl, jest jakaś refleksja, zastanowienie się nad tym, co zostało powiedziane i później jakby kolejny etap, kolejna myśl, która zmienia troszeczkę bieg tego, o czym jest mowa w psalmie. A więc tutaj mamy taki bardzo łatwy podział tego psalmu. Widzimy pierwszą część, która jest rodzajem narzekania, powiedzenia, jak jest źle, jak jest ciężko, jakie są problemy. W drugiej części widzimy zmianę, w drugiej części jest, ale ty, ale ty, Jahwe, czyli tutaj jest zwrot, pierwsza część, Patrzymy na to, co się dzieje w naszym życiu, to, co nas otacza, jakie są okoliczności i tutaj, o jejku, Panie Boże, tragedia, jest źle, są problemy i jest ich mnóstwo, cała masa, ale to nie wszystko, to nie wszystko. Jak pamiętacie, Dawid rzeczywiście miał całą masę problemów, miał wielu przeciwników. Nie tylko jego własny syn, ale jego osobisty doradca i wielu innych możnych przyłączyło się do Absaloma i nastawało na jego życie. I Dawid, kiedy patrzył na to wszystko, mówi, jak liczni są moi wrogowie, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Dawid zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, w której się znajduje. Nie jest jednym z tych pozytywnych wyznawaczy, którzy mówią, jak niewielu jest moich wrogów, jak dobra jest moja sytuacja, jak bezpieczny jestem. Niektórzy w ten sposób podchodzą do problemu, kiedy rzeczywistość ich przygniata, przytłacza, próbują udawać, że nie ma tej złej rzeczywistości. Próbują powiedzieć, że wszystko jest dobrze, nie ma problemu, z nosa im leci, ale nie jestem chory. Nie, to tylko symptomy. Jestem zdrowy. Jest wielu, którzy próbują w ten sposób radzić sobie z problemami, zaprzeczać rzeczywistości i wyznawać, że wszystko jest dobrze. I mają nadzieję, że w ten sposób będzie dobrze, bo oni tak myślą i tak wyznają, więc tak będzie. Ale Biblia nie wzywa nas do czegoś takiego. Biblia pokazuje nam mężów wiary, którzy potrafili spojrzeć na sytuację, ocenić to, co się dzieje i uznać, że jest źle. I przyjść z tym do Boga i, i, i wołać, Boże, jest źle, jest naprawdę źle, jest tego dużo. I myślę, że nie jeden z nas znajdował się czy znajduje się w sytuacji, kiedy może powiedzieć, jak liczni są moi wrogowie, jak wielu powstaje przeciwko mnie. I z tej strony, i z tej, i tu się wali, i tam coś się nie układa, i z tym sobie nie radzę, i w tej sytuacji zupełnie czuję się osaczony. Bóg nie obiecuje nam lekkiego życia na tej ziemi. Mówi nam o tym, że jesteśmy otoczeni licznymi wrogami, licznymi doświadczeniami, licznymi problemami. Jest wielu, którzy na nas nastają, jest szatan, który dniem i nocą nie śpi jak my, ale pracuje, przygotowuje swoje zasadzki, pułapki i strzały ogniste puszcza na nas. Jest ten wrogi świat, jest nasza własna grzeszna natura i są te wszystkie okoliczności, problemy i ludzie tego świata, którzy przyczyniają się do naszego zmagania, naszego cierpienia, naszych problemów. Taka jest rzeczywistość. Życie na tej ziemi to nie jest spacer po płatkach róż, ale jesteśmy w padole łez. Czy nam się to podoba, czy nie? Możemy temu zaprzeczać, może mamy chwilę, kiedy jest lepiej i jest radośniej i jest pozytywniej, ale jakże wiele mamy problemów. Jakże wiele nas uciska, jakbyśmy tak siedli i zaczęli rozmawiać o tych naszych problemach i chorobach i, i problemach rodzinnych i innych wyzwaniach, nie ma końca temu. I w naszym narodzie, wiecie, to jest dosyć popularne, tak? Lubimy tak opowiadać i opowiadać, jak to nam źle, i jak rząd, i jak partia, i jak to, i jak tamto. I to też nie o to chodzi, żebyśmy teraz popadli w takie narzekanie i biadanie, i jęczenie, ale... Jak widzimy w tym psalmie, możemy z tym przyjść do Boga i możemy Panu Bogu powiedzieć, co nam dolega, co nas trapi, jakie mamy problemy, jak one są liczne. Zauważcie, że oprócz tego wszystkiego jeszcze jest wielu, którzy mówią do Niego, nie ma dla Niego ratunku u Boga. A więc nie masz nawet co zwracać się do Boga, nie masz nawet co oczekiwać, że Bóg ci pomoże, że Bóg cię wyratuje z tej sytuacji. Jest tak źle, że ci nikt nie pomoże. Starzało wam się tak myśleć? Nawet takie mamy bezbożne przysłowie, nawet Boże nie pomoże. Nie? Są sytuacje, kiedy ludzie mówią, nie, to, to po prostu nawet Bóg nic nie może zrobić, jest tak źle. Czasami nasze własne serca takie myśli nam podsuwają, tak? I Dawid miał powód do tego, by tak myśleć, wiecie, bo to, co się z nim stało, pamiętacie, było przyczyną jego, czy przyczyną tego był jego grzech, jego niegodziwość. A więc teraz jak on ma się zwrócić do Boga, który zapowiedział mu ten sąd? Jak ma się zwrócić do Boga i prosić go o pomoc, kiedy to ten Bóg na niego zsyła ten sąd? To dopiero trudne położenie, nie? Kiedy nabroimy w naszym życiu, kiedy to, co się dzieje, jest w jakiejś mierze owocem tego, co myśmy zrobili. I teraz jakże my mamy z tym do Boga przyjść, kiedy Bóg nam zapowiedział, że jak będziesz tak robił, to to Cię spotka. No i narobiliśmy sobie. No i teraz mamy to. I teraz jakże tutaj w ogóle do Boga się zwrócić z tym. To są takie trudne położenia w naszym życiu. Oczywiście Dawid, wiemy, miał problemy, kiedy też wszystko dobrze było w jego życiu. To nie to, że tylko wtedy, kiedy nabroimy, to wtedy na nas takie rzeczy przychodzą złe. Wiemy, że wcześniej Dawid wiernie służył Bogu i też przez lata Saul go ścigał i był tępiony i miał problemy. Ale w tej sytuacji myślę, że nie tylko ludzie go oskarżają i straszą go i mówią, że Bóg mu nie pomoże, ale myślę, że nawet jego własne serce może tak mówić, że nie znajdzie pomocy u Boga. I to jest tragiczny stan, to jest niebezpieczny stan, kiedy dzieje się źle i w naszych sercach rodzi się wątpliwość, czy Bóg nam może pomóc. I Dawid się zatrzymuje na w tym miejscu i dobrze. My też się powinniśmy zatrzymać w tych negatywnych myślach, w tym użalaniu się i w tym biadaniu. Tak jak mówię. Dobrze jest to wylać z siebie ale nie bez końca się w tym pogrążać, nie bez końca to rozdrapywać to wszystko, ale trzeba się zatrzymać. Kiedy wylejemy z siebie to, co nas boli, to, co nas uciska, to, z czym się zmagamy, trzeba się zatrzymać i spojrzeć poza to na Boga, tak jak Dawid to czyni. Mówi, ale Ty, Jachwe. ale Ty, tak, jest źle, ale Ty, Jachwe, co? Jesteś moją Tarczą. Jesteś moją chwałą. Ty podnosisz moją głowę. Te trzy wyrażenia mówią o tym, iż Bóg jest schronieniem, jest miejscem bezpieczeństwa, jest miejscem, w którym możemy znaleźć ukojenie i schronienie przed tym wszystkim, co wokół się dzieje. To słowo tarcza, które tutaj jest użyte, Czasami było używane na opis łusek, które są na ciele krokodyla. Gdzie krokodyl ma łuski? Dookoła, wszędzie. Cały jest pokryty łuskami. Panie, Ty jesteś taką moją tarczą, ze wszystkich stron mnie otaczasz i zabezpieczasz, i chronisz. Ty jesteś moją chwałą, to Ty jesteś tym, który podnosi mnie, który stawia mnie w miejscu chwały. Ty podnosisz moją głowę, kiedy jest zwieszona, wyraża to moje poczucie bezsilności. Ty podnosisz moją głowę. W każdej jednej sytuacji, nawet w tej zawinionej przez nas, Bóg jest nadal Bogiem łaski, miłosierdzia, zbawienia, ratunku, pomocy. On jest zawsze ten sam. To my się zmieniamy, to nasz stosunek do Niego się zmienia. To my gdzieś czasami gubimy się w relacji z Nim, ale On, On pozostaje niezmienny. On zawsze jest takim samym Bogiem. Bogiem, który jest naszą tarczą, naszą chwałą i który może podnieść naszą głowę. A więc co mamy zrobić? To, co Dawid zrobił, zawołajmy do Niego całym naszym głosem, całym naszym sercem. Tak jak Dawid tutaj mówi, moim głosem wołam do Jahwe, Wołaj do Niego. Wiedz, kim On jest. Tak, masz problemy, masz zmagania i to są realne sprawy, ciężkie sprawy, trudne sprawy, wiele spraw. Ale masz też Boga, który jest twoją tarczą, który jest twoją chwałą, który jest w stanie podnieść twoją głowę. Więc wołaj do Niego swoim głosem. Podnieś swój głos, otwórz swe usta, zawołaj do Niego o ratunek, o pomoc. On może ci pomóc. Zawołaj do Niego z serca. Zobaczcie, wołam moim głosem do Jachwę, a On, co? Odpowiada mi. Czy wierzysz, że Bóg może odpowiedzieć na twoje wołanie? Czy myślisz, że Jego ucho jest przygłuche? Czy myślisz, że Jego ręka jest zbyt krótka, żeby tobie pomóc? Że innym może jest stanie, ale nie tobie. Nie jego ucho nie jest zbyt przytępiona, ani jego ręka nie jest za krótka by ci pomóc. Jeśli do niego zawołasz z wiarą z serca, jeśli zwrócisz na niego swój wzrok ponad te swoje problemy, ponad te swoje doświadczenia, których nie umniejszam, których nie neguję, że one są. One są prawdziwe, one są realne i one są wielkie dla ciebie. Ale masz Boga, który może ci pomóc, jeśli do niego zawołasz z serca. Swoimi ustami wezwi jego imienia. I wołaj, i krzycz, i oczekuj Jego pomocy, a On Ci odpowie. On obiecuje posłać Ci pomoc ze swojej świętej góry, jeśli będziesz wzywał Jego imienia. I wiersz szósty mówi mi, że Dawid tego doświadczył, dlatego że położył się i nie kręcił się całą noc w swoim łóżku, i nie wzdychał, i nie martwił się, ale zasnął. Starzyło Wam się kiedyś nie przespać nocy? Kręcić się i myśleć, i próbować odgonić od siebie te myśli. To nie da, nic nie daje. Po prostu mi się zdarzyło parę razy taką noc mieć. Okrupieństwo. Te myśli, jak te kruki cię dziś krążą nad tobą i dziobią i nie dają ci spać. I kręcisz się i mal, A może tak pójdę, a może tak, a co tym, a czemu tego nie zrobiłem? A jejku. I ta męczarnia duszy, brak pokoju. Nie złożyłem tego na Boga, w taki sposób, w jaki Dawid to zrobił, że położył się i zasnął. Tutaj Absalom z całym wojskiem za jego plecami knuje, achitofel i tak dalej, a Dawid kładzie się i śpi. Tak jak Piotr w więzieniu tam, wiecie, gdzie mieli go następnego dnia egzekucję przeprowadzić, a on spał między strażnikami zapięty. Pokój w Bogu. Znalazł spokój w Bogu, w tej sytuacji bez wyjścia, w tej sytuacji bez ratunku. To jest cudowne, tak zawołać do Boga i tak złożyć na Niego swoje ciężary, i swoje troski, swoje problemy, by położyć się i zasnąć, i odpocząć, i obudzić się, i wiedzieć, że to Jachwę mnie wspiera. I wtedy zobaczcie, jaki zwrot w tym psalmie. Mówi, nie boję się dziesiątków tysięcy ludu. Dlaczego się nie boi? Dlatego, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli faktycznie dojdziemy do miejsca pokoju w Bogu, kiedy złożymy na Niego nasze troski, nasze ciężary, kiedy zawołamy z serca do Niego, wtedy niczego się nie musimy bać. Chociaż tych mamy dalej dziesiątki tysięcy wrogów jest, oni nie poszli, to nie tak, że Bóg zdmuchnął ich i oni sobie poszli, nie, oni nadal są, a mówię, ja już ich nie boję. Nie boję się tych dziesiątek tysięcy. Dlatego, że Jachwę mnie wspiera, dlatego, że Bóg, wszechmogący Bóg jest po mojej stronie, czy raczej ja jestem po Jego stronie. Okoliczności się nie zmieniły, ale serce Dawida się zmieniło. I bardzo często tak jest, bracia, siostry, że gdy modlimy się i wołamy do Boga, okoliczności czasami się nie zmieniają. Czasami się zmieniają, czasami Bóg zmieni okoliczności, czasami zainterweniuje, ale czasami nie. Czasami nadal jest tak, jak było, ale my zyskujemy ufność w Bogu. Wiemy, że złożyliśmy to w Jego ręce, wiemy, że powierzyliśmy to Jemu, wiemy, że On ma moc i wiemy też, że czasami nie rozumiemy Jego dróg, nie rozumiemy Jego planów i musimy Mu się poddać, tak jak widzimy w tej historii Dawida, że On się poddaje Mu, że On pokornie znosi to wszystko, ale już ma pokój w sercu, już nawet Jemu, nie oddaje ciosem za Jego kamienie i pokornie to wszystko znosi. I wie, że to wszystko jest w rękach Bożych. Jest cudowne miejsce, bracia, siostry, żyć w takim pokoju, bez względu na okoliczności. Czy one się zmieniają, czy one się nie zmieniają, ale nie bać się, nie lękać się, mieć pokój, móc położyć się i zasnąć i obudzić się i wiedzieć, że Jahwe mnie wspiera. I koniec tego psalmu to ponowne wezwanie do Boga, a więc Dawid nie przestaje się modlić. Okoliczności się nie zmieniły, on, on się zmienił, jego postawa się zmieniła. Ale dalej woła do Boga i mówi, powstań, Jahwe, ocal mnie, Boże mój. Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. Dawid wspomina dawne czasy. Pamięta, jak to Bóg połamał zęby bezbożnych. Pamięta, jak powalił Goliata. Pamięta, jak się poradził z Saulem. Jak tych amalekitów i innych, te tłumy, które na niego wcześniej nastawały. Jak Bóg se z nimi wszystkimi poradził i mówi, teraz Panie powstań, uczyń to samo, ratuj mnie. Bo gdzie jest zbawienie, gdzie jest ratunek? U Jahwe, U Niego jest tylko nasz ratunek, u Niego jest nasza nadzieja, u Niego jest nasze zbawienie. I nad Bożym ludem jest Jego błogosławieństwo. Wierzymy w to, bracia, siostry, że Bóg chce błogosławić swój lud. W tej ufności się módmy. Jakkolwiek Bóg sobie to obmyśli, jakimikolwiek drogami Bóg zdecyduje działać, wiedzmy, że Jego zamysłem jest błogosławieństwo dla Jego ludu. On miłuje swój lud, On swojego Syna wydał za nas, jesteśmy Jego drogocenną własnością. A więc te różne okoliczności, te różne doświadczenia, te różne problemy, te różne zmagania, niechaj nie zabiorą nam wiary w dobrego Boga, bo świat mówi do nas, gdzie jest Twój Bóg, gdzie jest Twój Bóg, kiedy masz tak licznych wrogów, nie ma dla Ciebie pomocy u Boga, nie uwierzmy w to kłamstwo, nie poddajmy się temu diabelskiemu zwiedzeniu. Że tylko dlatego, że mamy problemy, tylko dlatego, że dzieje się ich w naszym życiu źle, tak jak dzieje się w życiu wielu ludzi na tej ziemi, bo żyjemy w takim przeklętym świecie. Nie żyjemy jeszcze w raju, żyjemy na ziemi, która jest przeklęta, która jest pod panowaniem złego, w której zbieramy owoc naszej ludzkiej grzeszności i wiemy, że to wszystko będzie się potęgować aż do samego końca. A więc nie łudźmy się i nie żyjmy w jakimś złudzeniu, że tutaj na ziemi se zbudujemy raj i że z Panem Bogiem jakoś będzie fajnie w tym życiu i będziemy sobie lekko żyć. Nie łudźmy się. Biblia nam tego nie obiecuje. My sami grzeszymy i ponosimy konsekwencje naszych grzechów i żyjemy w grzesznym świecie i dotykają nas konsekwencje grzechów innych ludzi, niestety. Ale w Bogu możemy znaleźć spokój. W Bogu możemy znaleźć ukojenie i możemy wołać do Niego i wiemy, że On ma moc czasami zmienić okoliczności, uratować nas, pomóc nam, a czasami dać nam pokój do serca i ufność, i wiarę, i przeprowadzić nas, i ukształtować nas, i uczynić to, co On wie, że jest najlepsze dla nas, gdyż nad Jego ludem jest Jego błogosławieństwo. Amen? Powstańmy i podziękujmy Mu za Jego błogosławieństwo i módmy się, aby i dzisiaj jego błogosławieństwo było nad nami, aby te serca, które są tutaj dzisiaj strapione, obciążone, znalazły w nim ukojenie, uciszenie. Abyśmy mogli śpiewać z wiarą i prawdziwie ze świadomością, że Bóg jest naszą tarczą, naszą chwałą i On podnosi naszą głowę. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo. Słowa tego psalmu i wielu innych miejsc, które napawają naszą duszę otuchą. Nie jesteśmy pozbawieni troski, zmagań i kłopotów i doświadczeń. Z zewnątrz i od wewnątrz, uciskani, atakowani. Panie Boże nasz, chcemy uczyć się od Twoich mężów wiary, by przyjść do Ciebie z tym wszystkim, by nie chować głowy w piasek, by nie udawać, że nic się nie dzieje, nie oszukiwać samych siebie nie wmawiać sobie, że jest inaczej, ale spojrzeć na rzeczywistość i widząc te wszystkie trudne, bolesne rzeczy, umieć z tym przyjść do Ciebie, umieć zawołać do Ciebie z serca, powierzyć Tobie wszelkie nasze troski, wszelkie nasze kłopoty, wszelkie nasze zmagania, wiedząc, że u Ciebie jest nasze zbawienie. Wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który chce być naszą tarczą i naszym schronieniem, i naszym pokojem, i naszym ratunkiem, naszą chwałą, chcemy oddać się, Panie, w Twoje ręce i każdego dnia to czynić, ucz nas tego, ucz nas wołać do Ciebie od poranku, ucz nas składać na Ciebie nasze troski i napełniaj nasze serca Twoim pokojem, Twoją ufnością, abyśmy nie bali się, nie lękali. Ale mogli przechodzić przez to życie, wiedząc, jakiego Boga mamy, radując się z tego wszystkiego, co czynisz w naszym życiu i wielbiąc Ciebie we wszystkim. Panie Boże nasz, pomóż nam ufać Tobie i chwalić Ciebie i stawiać czoło wszystkim wyzwaniom naszego życia z Tobą. Amen.